Witam obecnych. Nazywam się Piotr. Jestem alkoholikiem. No jest. Mam 47 lat już obecnie. Nie piję już od lat, od lat 11, ale. No tak doświadczenie moje jeszcze jest, jest coś skromne. To tak na pierwsze Pierwsza spikerka, tylko online. No ale postaram się parę słów. O sobie powiedzieć. Odkąd, odkąd tam właściwie pamiętam to alkohol był w życiu obecny. Ojciec, ojciec był alkoholikiem. taki. Także tak się wychowywałem, gdzie już, już ten alkohol zawsze był. Ale i sam, sam, sam tak też już jego tam im bardziej dorastałem to już zacząłem próbować. Tak naprawdę, no, tak sobie teraz uświadomiłem, że, że wcześniej to też już, już takie podłoże alkoholizmu we, we mnie już się tworzyły. Już y, jako dziecko y, do, y, do, miałem dobre wyniki w nauce, ale bardzo, bardzo już z zachowaniem byłem zły. Już teraz wiem, że to po prostu już moje wady charakteru. Ja rzeczy, chciałem się czu, kimś czuć ważniejszym. Zawsze mieć rację. E, in, innym dokopać. Nie. E, fizycznie nie, potrafi, nie potrafiłem. No to przynajmniej słownie. Także. E, tu już były problemy. Zawsze chciałem się czuć jakiś, jakiś po prostu zauważony. Zawsze miałem pretensje. Największe to do ojca. Że jakoś tak nie czułem się zauważany. Doceniany. Taki. Tego. Tu no, właściwie i tak w wieku kilkunastu lat już taki odkryłem złoty środek, którym był alkohol, i, i, i gdzie, gdzie mogłem właściwie tak się wszystko gdzieś nawiązywać relacje z rówieśnikami. Bardziej już y, zapraszany do pewnych grup zosta zostawałem. Taką, nie byłem już taki sam. Bardziej już byłem otwarty, mogłem powiedzieć, co myśli, takie ale również to też i ucieczka od swoich tam frustracji, swoich lęków, wszystkiego co tylko. Zawsze, zawsze jak się mówi, to bałem się podejmowania jakichś ważnych decyzji. Zawsze wolałem tak poczekać, żeby ktoś to zrobił za mnie, a ja, ja już miałem, miałem to z głowy. No oczywiście później to też nie było po mojej myśli, jak to, jak to ktoś tak nie inaczej zdecydował, nie tak jak chciałem, ale no tak było no po prostu i po szkole średniej już yy, przestało mi zależeć na nauce, na jakimś dalszym kształceniu. Chciałem iść do pracy i już, już w pracy to już tam się zaczynały przygody z alkoholem. No. I to mnie, to mnie to właśnie odpowiadało. A co mam dalej się tam kształcić? rozwijać swoje zainteresowania, skoro, to, skoro już takiego łatwiejszego życia spróbowałem tylko, że zawsze miałem z tego powodu później wyrzuty sumienia od rodziców od mamy, że ja nie tak cię wychowywałam, no ale było jak było I no już, no już w, miarę, w miarę tam upływu lat już coraz więcej, coraz częściej już te ciągi były dłuższe Chociaż sobie robiłem przerwy, no bo oczywiście nie mogłem inaczej, tylko już później po. Ale tylko, że to takie, jak jak miałem przerwę w piciu, to stwierdziłem, że, że jakoś te życie takie się robi szare, nijakie. No takie właśnie, to tak, to, to, to krok czwarty wymieniałem swoje urazy. Właściwie tam ujrzałem te swoje wady, że miałem, miałem bardzo tendencję do użalania się nad sobą. Wszystkim czegoś zawsze zazdrościłem. Później właśnie jak piłem, to miałem frustrację. Czego? Zawsze, a zawsze czy, słyszałem ludzi od innych odpowiedź komuś czegoś zazdrościć. przyszli ty też możesz to dosią dosiągnąć, a nie, a nie komuś czegoś zazdrościć. Zawsze jakiś taki że, czułem, że zawsze taki w życiu niespełniony, niedowartościowany. Właściwie taki, taki alkohol to bardzo mi pomagał tę lukę wypełnić. Chociaż ja wtedy nie byłem tego świadomy. Uważa, uważałem, że piję, bo wszyscy piją, bo rówieśnicy piją, bo po pracy mi się należy przecież. Zarabiam pieniądze jakieś tam daję na dom. Ech. Chociaż też tak nie było łatwo, i, i czułem się zawsze jakiś taki pokrzywdzony, bo ja. Młody chłopak zarabiam, daje na dom, a ojciec tego nie robi, już urazy straszne do niego. No to mnie właściwie bardzo, bardzo to mi życie utrudniało. No i te picie już też się po, Już się w końcu do tego stanu doszło, że, że już nie... Nie miałem już na nim pełnej kontroli. Już, już przychodziłem i do pracy pod wpływem Albo, albo, albo nieraz już, już piany i tego. Ja tego nawet nie zauważałem, no oczywiście. I takim, takim wstrząsem to było zwolnienie z, zwolnienie z pracy, gdzie już pracodawca po prostu nie dał mi większego wyboru. No i, i z jednej strony no, byłem na to wszystko wkurzony, bo coś mi się w życiu zawaliło. Ale z drugiej strony już też i cierpiałem i też sobie pomyślałem, że to jest jakaś szansa. Zawsze tego swojego Boga prosiłem o jakieś zmiany na lepsze, żeby to może to jakiś może tego i już, już po prostu. No i zacząłem właśnie terapię odbykowo dopiero, dopiero właściwie tam sobie tak uświadomiłem, na czym polega ta choroba alkoholowa. Miałem sobie pierwsze meetingi a kiedy też posłuchałem innych i już to mi dało, dało jakieś ulgę, że to nie tylko ja na to cierpię, inni też. I dało jakieś im motywacje, że jednak, żeby jednak nie zmarnować tej szansy. I tak. I tak zacząłem uczęszczać na mitingi a w swoim, w swoim tam pobliskim mieście, w miarę często. I nie powiem pierwsze lata, przetrwałem, było mi, było mi dobrze. Tak. Taki, taki zwany miesiąc miodowy później tak, tak sobie tak wyczytałem te pomalutko swoje cele, że jakoś żeby jakoś ten rok chociażby trzymać, czy tego bo, bo, bo te, też wiedziałem, że to może się wszystko zawalić ale przez ten czas czasami sobie dużo obiecywałem już później drugi rok, trzeci myślę gdzieś wcale to nie przychodzi, to wszystko gdzieś co trzeba. No teraz wiem, że tak właściwie poza niepiciem. To po taki stałem w miejscu. Tak. Wystarczało mi to, co mam. i Jest dobrze, bo już też się wkradły, już te stare zachowania właściwie, tak już zaczęły mi łapać urazy do, do innych ludzi, też już, że, że oni mają lepiej, że temu się lepiej powodzi. No i tak. No, jakoś tak siła się mną no, pokierowała, że spotkałem kobietę, która też już kolejnego mi dała jakiegoś bodźca do pracy, jakieś nad sobą do tego, no. Już tak w wieku, już, już byłem po 40 i dopiero wtedy posz, poszłem zrobić w końcu, dokończyć to, co kiedyś zaczynałem, prawo jazdy. No i tak to już takie motywowało i udało się, no taki, bardzo jestem z tego zadowolony chociaż wiem, że to rzeczy, rzeczy to czasem takie materialne czy coś no, czasem cieszę, ale ważniejsze są jakieś te sprawy duchowe yy, tak w swoim mniemaniu to ja ten pro, program 12 kroków robiłem C czytało, yy, czytało się zawsze na mitingu kroki, się zastanawiałem czy tego no, tak później już nie było tego raczej działania. Chociaż te pierwsze trzy kroki to nie przyszły. Przyszły mi w miarę łatwo, bo już tam swoją tę bezsilność uznałem. No bardziej przysz... trudniej było uznać tę niekierowalność swoim życiem. Że dopiero mi sponsor świadomy, no tak swoim życiem kierowałeś, że wylądowałeś. Wa! <śmiech> I no ja tak właściwie tak tym życiem nie kierowałem. Nie miałem tam wpływu na wiele sytuacji co mnie dotykały no i tak i tak to trzeźwienie trochę też się zaczęło się w takim kryzysie przyszły trudne trudne takie dni kobieta którą poznałem zginęła tragicznie i musiałem ten okres jakoś przetrwać nie, nie myślałem o tym żeby się napić bo znajomi jednak mnie trochę tak motywowali nie, nie pozwolili raczej, żebym, żebym zamknął się w sobie tam wręcz przeciwnie no, dalej uczyszczałem tam oczywiście jak najwięcej do ludzi na, na takie różne tam spotkania wyjazdy jakoś tak, tak to mnie to wszystko trzymało ale, ale też jednocześnie po pewnym czasie znowu się połączyło użalanie nad sobą bo już stwierdziłem coraz mniej ludzi do mnie dzwoni Kontaktuje się tak o tego, no bo oczywiście, no tak. I tu też grały moje wady charakteru, że no oczywiście. Piotruś musi być w centrum. A to wcale tak nie było. Każdy żyje swoim życiem. Teraz to tam wiem i to akceptuję. do ehm, życie domowe. To się układa, układa się w miarę dobrze, ale no takie też już się zaczęły. Relacje psuć myślałem po prostu, że od tego ucieknę, to był okres taki żałoby, który też trzeba przeżyć, trzeba było przepracować. No jakoś to już teraz to wszystko mam już za sobą, to jest to jest, jest mi lżej, no po prostu, ale, ale też już miałem taki moment, żeby odskocznie, myślałem, że jedną kobietę zastąpię drugą, tamta niestety nie i myślała inaczej i znowu uraza i znowu brzydkie słowa i, i też i, miałem ją w, i, w kroku ósmym już nawet, bo, bo też wy, wyrządziłem krzywdę. Że... Strasznie i wtedy nawyzywałem. No, no i, i tak i, później jak przyszedł ten okres. Już już pandemii, mityngi zawieszone, to tak już całkiem był brak kontaktu. Nie? I myślę tak, to co trzymało, nie trzyma. No. Dobrze, że te mitingi online, to kolega za mnie tam zawsze sugerował, już od pewnego czasu mówi, mówi, mówi jest, jest rozwiązanie, może ty byś spróbował pomóc. Jak nie pomoże, to nie pomoże, nie zaszkodzi na pewno. No i tak już wtedy, prawie po dziewięciu latach, Poprosi, poprosiłem o program innego alkoholika, bo, bo tak już wielokrotnie słyszałem, że samemu to można się błądzić, można zakłamywać. No i tak, bo, uf, czwarty, i tak tak właściwie ten pierwszy krok działania, krok czwarty, gdzie musiałem wypisywać swoje urazy, no to tam się trochę tego znalazło. Nad sam przedtem się nie zastanawiałem, że, że, że tyle we mnie uraz do, do innych, do ludzi. Do osób instytucji. No i te lęki. I wtedy tak przyjrzałem się sobie. No i w sposób, sposób, tak trochę twardy sposób obnażył mi te wady charakteru. Właśnie, co mnie powodowało? Co ty? Czego to się z tego? Że, że większość tego wszystkiego to zaczynała się ode mnie. Tak naprawdę. Łapałem razem no, kogoś tam powiedzmy znajomego. A tak naprawdę tu się tu sobie uświadomiłem, że to ja zacząłem, bo ja musiałem jakiś tam przypiąć, dociąć, jakiś być po prostu złośliwy. No to mi uświadomiło właśnie. Że taki taki swój taki rachunek sumienia. Że tak, no pewnie a później reakcję obronną. No, oczywiście, uraza, no jak. I tak, tak właściwie to całe, całe takie właśnie życie takie było, że. No oczywiście no, najczęściej orzechem do zgryzienia to była uraza do, do mego ojca, już, już nie żył, już nie żyje, ale tak to po prostu, niby z chwili jego śmierci mu wybaczyłem, nie myślałem o tym wszystkim, uciekałem, ale, ale też sobie usiadłem, że jego po śmierci właśnie, jeszcze te picie moje było bardzo, już naprawdę intensywne, że ja to wszystko gdzieś zapijałem. że Ja po prostu później wiedziałem, że mu, muszę mu serca przebaczyć. I po prostu on był też chorym, nieszczęśliwym człowiekiem. Po prostu zobaczyłem, że, że, że to jakim ja byłem synem dla niego. I tu się właśnie od swojej strony się przyjrzałem. Że Chciał ze mną jakieś zgody, pojednania, to, to ja go odrzucałem też. No to, to trudne było to dla mnie, nie powiem, ale, ale dało, dało mi to jakieś ulgę. Tak ze mnie z, zeszło. to tego, tak Nie wspominam w tej chwili jego, jego źle. Chodzę, chodzę na jego grupę już zawsze to pamiętam. No... No takie też urazy nawet i miałem i do braci, prawda, do, do rodzeństwa. Też mnie to uświadomiło, że chciałem dobrze, no. Też nie byłem wyrozumiały, że ich bracia mają swoje problemy. Jak każdy. No i dużo, no też i właśnie urazy miałem to. Znaczy, wmawiałem sobie, że nie mam urazy, ale jednak to była uraza i... Do, do chłopaka, który targnął się właśnie targnął się na życie mojej przyjaciółki, że mi ją zabrał, nie? On był chory psychicznie, to, no ciężko to było sprawić, no ale to po prostu też musiałem jakoś się, wyrzucić z siebie te urazy, pomyśleć, że to jest chory chłopak. Ech, nie wiem, co, co się obecnie z się nim dzieje, przeżywa, ale ja wtedy to na bieżąco tak jakby nie myślałem o tym, od siebie to odpychałem, ale to tak też uraza wracała, taki właśnie jak smutku, że to wszystko przez niego, że dlaczego to zrobił, dlaczego tyle osobom gdzieś życie skrzywił, skrzywił dookoła, że nawet zobaczywszy w na markecie na zakupach właśnie chłopaka, który bardzo jak gdzieś do niej jego przypominał, od razu we mnie spowodował takie odruchy. Tak, tak właśnie wtedy ta uraza się aktywniła, no, wiedziałem później, że musiałem się za, Teraz mogę się tego za, za niego tam pomodlić, przebaczyć. I też, też po tym to też... No, już, no jakoś jest że jest taka samoakceptacja już. Minęło takich... Większość takich lęków minęło, odkąd tam powierzyłem życie sile wyższe stale, stale powierzam, to tak nie zamartwiam się. Bardzo tak yy, myśla o przyszłości, o jak, jak, kiedyś. Tak bardziej dzień dzisiejszy się liczy. Jakoś tam, swoje tak, jakieś tam drobne problemy. Jakoś ugarniam na bieżąco. Yy, nie są już teraz takim powodem, że, że no takim, jak kiedyś, wiadomo. Staram się też również w tym piątym kroku przekazywać innej osobie, innemu jak na przykład po No To też <śmiech> dla mnie też było to nowe doświadczenie, oczywiście. Ale też, żeby wycią nie krytykować kogoś, tylko, tylko po prostu ukazać istotę, istotę jego błędów. I Tak, stalem też mam do tego gotowość. Ja, ja nie jestem po prostu yy, Panem Bogiem, żeby kogoś oceniać, tylko po prostu pomóc komuś zrozumieć. No to, i też mi dało taki impuls trochę taki do działania. No, bo po my, to mój taki, mój egocentryzm. Nie koncentruję się już tak na sobie. Tak, no... Zresztą, tak naprawdę mówiąc, ten krok piąty, no, trochę był ciężki właściwie, dlatego, że, no wiadomo, trzeba było jednak wyznać, Ech, otworzyć się przed drugą osobą. Czego, czego tak skłapliwie przecież, przez cały czas unikałem, nie? I, i, i oczywiście do tego było, trzeba było pokory, no, bo tak... I gdybym to na przykład zrobił na samym początku swojej drogi, może by było łatwiej, bo wtedy, mając na uważę te świeże konsekwencje, to zrobiłbym wiele, żeby po prostu wyzdrowieć z tego alkoholizmu. Ale już jak tak, już miałem w głowie, że już, już ileś tam lat nie picia i mnie to wystarcza, no to, no to po co? no to po co jeszcze tam pewne rzeczy dłubać, prawda? U nas tam na grupach tam wiele się nie mówi o, o sponsorowaniu, czy, czy, czy o rozwiązaniu, no. Każdy tam na swój sposób. Nie, nie mam pretensji tam do tych ludzi, że, że coś tam źle, rob, źle robili, źle coś przekazywali, bo każdy chciał dla mnie dobrze oczywiście, poklepywał po plecach. Przychódź, nie zrywaj ze wspólnotą, będzie dobrze. I taki na początku. Na początku tak trochę uczestniczyłem w meetingach, ale, ale jakoś tak na, na jakieś tam wyjazdy, na jakieś takie rocznice, co u nas organizowane. To bywałem rzadko, stwierdziłem, że to nie dla mnie. Ale, ale później jakoś też się w to, trochę w to wciągnąłem. Już tak się też żyłem, tylko od soboty do soboty. Gdzie tu rocznica, gdzie pojechać? Yy, teraz wiem, no teraz oczywiście. I, I czas na rozrywkę trzeba znaleźć. Nie jest to niczym złym, ale nie, mogu, nie można też się na tym czymś skupiać. I, i bardziej teraz staje się otwarty na drugie osoby. Już nie mam tego lęku, że. Co inni powiedzą, jak mnie ocenią, prawda? Na mityngach. Po, zawsze, pow, często już, już, już powtarzam, że ja po prostu jest, nie jestem tu dla siebie, a dla nowicjusza, który tu przyjdzie. I, I tak samo i nasza wspólnota. Dlatego podjąłem się również i służby na intergrupie, żeby tam rozsyłać informacje. Czy tego i, i koordynować to wszystko, i, no i oczywiście tłumac tłumaczyć nowym, na czym, na czym to też polega, to też bardzo jest pomocne. Czy tak? Też początkowo czułem, czułem lęk, bo to jakieś nowe, no, nowe wyzwanie, no ale teraz wiem, że po prostu, żeby być rzeźwym, to trzeba i również i działać. No, i to jest jednak program działania, że co dostałem, to muszę przekazać. Nie trzymać tam no, tego wszystkiego dla siebie. no to, to też do no, niczego mnie tam nie, nie doprowadzi. Podejść tam do innej osoby z taką no, taką braterską miłością. Bo wiem, że też wielu ludzi, wielu cierpi jednak na tę chorobę. I, i tu właściwie już dla nich trzeba tego rozwiązania bardziej, dla nich tam bardziej ta wspólnota jest potrzebna, my mamy się zajmować już, co robić, żeby bardziej do tego przyciągnąć w mojej tradycji piątej właśnie że staram się nie zapominać o tym jaki cel ma Na każda nasza grupa tam, do której uczęszczam że ja tam nie przychodzę tak naprawdę dla siebie, nie, Bo... O dziwo, że na mitingach, gdzie tak nie ma nowych osób, to ja jakiś taki czuję się niespełniony. Prawda? Bo już. Znaczy, wiem, że i ludzie cierpią, którzy i nawet pomimo lat, lat nie, nie picie i też mają swoje tam problemy i cierpią. No trochę zmagam się z tym, bo nie ma, nie ma u innych takiej otwartości na to wszystko zdarza się czasem, że usłyszę, że wypowiedzi ktoś powie, że coś przeciwnego na temat programu, sponsorowania no kurczę a ja sobie myślę, no kurczę tu trzeba się dzielić swoim doświadczeniem, a nie wygłaszać opinie, prawda? Ja też z tego czasu może też byłem taki wygłoszanie opinii, odważny ale teraz wiem, że po prostu ja muszę dzielić tym, co mam. Dawno mi jedna z niej powiedziała, że mówi, "Ty nawet się nie zdajesz sprawy, ale, ale ty, ty dużo osiągnąłeś i nie marnuj tego. Nawet yy, no wiem, że jako, jako w ramach tej tradycji też nie możemy jako A się tam zajmować innymi tam przedsięwzięciami, prawda, bo bo też jest no właśnie czynimy wszyscy. Można przed zagłusza. Tak naprawdę, no... Ja nie, jeszcze nie, nie pracowałem ze sponsorem, tak na tradycjach mi ich nie przekazywał, to tak niewiele tam od siebie mogę bardzo powiedzieć, nie? Tylko, tylko taki, tak, jak to rozumiem, że... No, często, często widzę jednak te łamanie, te tradycji że przychodzę na miting na gdzie na grupie, a tam na grupie naradzają się, a, a co tam, jakie ciasto kupić na rocznicę, czy, czy jakaś gdzieś tam zabawa taneczna, czy gdzieś tam inny od dniach skupienia, to, to, to, to nie o to chodzi. No, to, to są już sprawy płzałskie i uważam, że nie powinno się jednego z drugim mieszać, bo, bo, no, bo nowi właśnie często właśnie pytają właściwie, a co to jest, co tego. Wielu przychodzi, wielu jest też takich, że no, on jest agnostykiem czy ateistą, prawda? I też takiemu trzeba w wypowiedziach, czy tam na osobności tłumaczyć, że to, to nie jest żadna tam żadna tam grupy religijne, że my się nie utożsamiamy z tym tak, to, to, to też jest takie ważne, żeby czymś służyć właśnie czymś tego, że teraz ten nasz, na, nasze takie uczestnictwo na tym polega omawiamy tam oczywiście na intergrupie też co robić dla tego niesienia posłania, no, no też z tym, tym jest ciężko, bo do zakładów karnych właśnie się okazuje, że ma, mało ludzi chodzi i to też jakoś trzeba koordynować, żeby, żeby, żeby ta ciągłość była, żeby, żeby w ogóle tam ktoś poszedł, żeby to nie było takie to zaniedbane. No oczywiście i na detoksy, na oddziały odwykowe też jest koordynacja, że tam tak. zawsze ktoś tam pojedzie. No, no właściwie to tam na naszej polego ma, ma duże pole do popisu w tym w właśnie niesieniu posłania, bo nie za wiele tak się co prawda w porównaniu z innymi rejonami się u nas robi. Ku temu i, i trochę trochę też jest ciężko, ale, ale wiem, że też to popłaca. I... Czasami nawet, może może to potrzeba takiej ciężkiej pracy, czasem, żeby, żeby to jakieś były owoce. No wiem, że jako grupa nie możemy się tam koncentrować na, inny, na innych celach. Jest. Nie możemy po prostu o tym zapominać. Po co my się tak właściwie spotykamy? Po to, to żeby się podzielić swoim doświadczeniem. Na trzeźwej drodze, Wiem, że jako, a my, jako, tam monopolu na, trzeź, na trzeźwość, tam nie mamy skutecznego. Mamy tam te swoje 12 kroków, prawda? I się na tym, na tym się skupiamy. Bynajmniej ja już staram się o tym, o tym mówić Teraz, teraz, często przy każdej okazji, nie mieszać tam jednego z drugim no i tak I tak moja po prostu, tak tak moja ta trzeźwość, trzeźwość przebiega akceptuję, akceptuję życie takim jakim jest, ja tam wiem, że też skoro życie mnie kieruje ja to, ja to wiele rzeczy po prostu nie zmienię, już nie, nie, nie borykam się z tym, nie walczę bo, bo jeżeli takie zaczyna, podejmuję próby jakiejś tam walki, to Odbija się to po prostu już na moim zachowaniu, na moim, na moim funkcjonowaniu i tak i wiem, że popełniałem właściwie takie właśnie błędy, że, że nie było po mojej myśli, to musiałem się na jakimś później to wyradować i że jednak to same zakręcenie butelki to też yy, to tylko było początkiem. No oczywiście, też bardzo, bardzo mnie schlebiało, jeżeli ktoś mnie tak pochwalił, że fajnie, szacą, że już nie pijesz, czy coś. Ale wiem, że też po to tego nie robię. Po, po to tego też nie zrobiłem. Bo, bo, tak, bo tak po prawdzie, jeżeli tam nic sobie tak nie, nie robiłem, to też w duchu miałem takie coś. Ej, co z tego? Życie też nie jest takie Łatwo jakbym sobie takie wymarzył, prawda? Ja mogę jakiegoś, do jakiegoś tam ideału dążyć. Być, być, być bardziej taki otwarty, życzliwszy dla innych. Nie, nie zamykać się w, so, w sobie, jak to wcześniej właściwie, taki zawsze mamy zamknięty w sobie. Wychodzić do ludzi i to, to takie dla mnie też takie, to jest istota takiej mojej trzeźwości, że żeby inni po prostu żeby innym było ze mną dobrze no. bo jak jeżeli coś coś jest nie tak to zawsze jakieś osoby, osoby w otoczeniu czy z bliski zawsze ktoś tam coś już przypomni już mnie zawsze to da do myślenia czy nawet, czy nawet sam robię ten swój bieżący obrachunek tak wieczorny to też czy, czy, czy kogoś tam nie uraziłem czy kogoś nie skrzywdziłem no są dni takie, że zdarzało się, że potrafiłem być niegrzeczny, no ale zwykle to raczej prostowałem. Prostowałem i prostuję, żeby to nie pozostało jakieś takie to niedomknięte. No, muszę czasem też przyznać się, że do, owszem odsunąć na bok swojego, przyznać, że dobrze nie mam racji. Nie miałem racji, nie muszę się upierać, że mam, jak nie mam. Prawda? Nie, jest, nie jestem też nieumylny. No, no cóż bym tam więcej mógł powiedzieć. No. no myślę, że to myślę, że to raczej, raczej to tyle. Cały czas jeszcze. Staram się jakoś zdobywać coraz więcej tam też doświadczenia. Dużo, dużo tak właściwie te w ostatnim czasie tak mnie to otwiera, że słuchać, słuchać spikerek tam na, na grupach online czy coś tego, to, no, to już takie właściwie widzę, takie bardziej tego, bardziej takie, pra, bardziej takie prawdziwe, a bardziej to tego. No i wiem, że że tak, że jest, że... Jak trzeba działania to również i sam się mobilizuję, żeby nie stać w miejscu. Coś coś siebie też czasem dać. No dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję.